dwudziesta 22, tu program pierwszy polskiego radia. Ma aktualności Jeden kim Marza Zapraszam. Polski żołnierz ranny w Libanie w wyniku wybuchu miny pułapki odniósł niewielkie obrażenia, które nie zagrażają jego życiu. Polski kontyngent działał w rejonie obecnie objętym konfliktem, mówi rzecznik dowództwa sił zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski. To są te rejony, gdzie można powiedzieć sytuacja jest najbardziej dynamiczna, stąd też jest na bieżąco obserwowana i oceniana przez dowództwo misji ONZ. Zostaną podjęte wszelkie możliwe działania, żeby ustalić przyczyny i dowództwo misji ONZ na pewno podejmie konieczne działania, między innymi złożenie protestu do strony izraelskiej. Tymczasem premier Izraela polecił wojsku dalsze rozszerzenie istniejącej strefy buforowej w południowym Libanie. Benjamin Netanyahu zapowiedział, że ma to wzmocnić bezpieczeństwo Izraela wzdłuż północnej granicy, gdzie trwają napięcia związane z incydentami transgranicznymi. Czy Polska może wycofać się z misji pokojowej tam? Na to potrzebna jest zgoda Organizacji Narodów Zjednoczonych, mówił w TVP Info dr Andrzej Bert, były minister spraw zagranicznych.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 Misją ONZ na południu Libanu jest utrzymanie bezpieczeństwa wzdłuż tzw. zwanej błękitnej linii demarkacyjnej dzielącej Izrael i Liban. Personel misji liczy ponad 8 tysięcy osób z 47 krajów. Z Polski jest obecnie 140 żołnierzy. Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w Dallas z mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych Polakami i wręczył odznaczenia państwowe najbardziej zasłużonym przedstawicielom Polonii. Pielęgnują oni wartości i postawy związane z ojczyzną, podkreślał prezydent. Spotykamy się dzisiaj my, współcześni. Mamy naszych wspaniałych odznaczonych, którym Rzeczpospolita jest po prostu wdzięczna. I chcę do państwa powiedzieć, że jesteście państwo dzisiaj... W istocie obrazem naszej ojczyzny. Każdy z Państwa odznaczonych, każdy indywidualnie i osobiście składa się na pewien obraz naszej narodowej wspólnoty i Polski. Karol Nawrocki w Teksasie wziął udział w konferencji konserwatystów podczas wystąpienia przestrzegał przed zagrożeniem ze strony Rosji i bronił sojuszu NATO. Zapewnił, że Polska chce pozostać w Unii Europejskiej, ale krytykował politykę energetyczną, migracyjną i biurokrację Brukseli. Ponadto prezydent odwiedził w Teksasie zakłady firmy Lockheed Martin specjalizującej się w produkcji myśliwców F-35. Polska zamówiła 32 takie maszyny. Rząd pakietem ustaw CPN, czyli ceny paliwa niżej, odpowiedział na światowy kryzys na rynku paliw związany ze eskalacją napięcia na Bliskim Wschodzie. Mówił minister energii Miłosz Motyka i zapowiadał, że od wtorku paliwo na stacjach powinno być tańsze. Od poniedziałku będziemy mieli informacje o tym. Pierwsze obwieszczenie o cenie obowiązującej od wtorku właśnie będzie w poniedziałek. Rząd przewiduje, że jeszcze przed Wielkanocą paliwa potanieją o złotówkę i 20 groszy na litrze.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 W Kościele Katolickim dziś Niedziela Palmowa. Rozpoczyna ona Wielki Tydzień, a więc bezpośrednie przygotowanie do świąt wielkanocnych w Łowiczu. Obchody Niedzieli Palmowej od lat mają szczególnie barwny charakter. Na procesję i święcenie palm przyjeżdżają nie tylko mieszkańcy regionu, ale także goście z całej Polski, często z własnoręcznie przygotowanymi palmami. Normalnie się owija takim cienkim drucikiem, barwinek, można gałązki tej, o, palmy, tuj, tuj, kotki, troszeczkę kwiatuszków. Suszone kwiatki.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 Po Wielkim Tygodniu Palmy są zgodnie z tradycją spalane, a uzyskany z nich popiół wykorzystuje się podczas środy popielcowej w następnym roku. Piłkarze reprezentacji Polski już w Sztokholmie we wtorek zmierzą się tam ze Szwecją w meczu o awans do Mistrzostw Świata. Białoczerwoni czerwoni wygrali w czwartek w Warszawie z, Alba z Albanią 2 do 1, a Szwedzi pokonali w półfinale Ukrainę 3 do 1.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 Pierwszy gwizdek finałowego spotkania we wtorek o 20.45. Transmisja tego spotkania w Radiowej Jedynce. Zapraszamy na studio przedmeczowe już po godzinie 20.00. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda.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 Witam Państwa Adam Rozach. To koncert Chopinowski, programu pierwszego polskiego radia. Dziś Chopin kameralny Nie tak często tu obecny Bo też tych kameralnych dzieł Nie napisał mistrz Fryderyk zbyt wiele Ale jest sonata wielonczelowa Op. 65 Jest trio Gemol opus 8 Jest grą duo Na tematy z opery Robert Diabeł Giacomo Meyerbera. No i gra się też poloneza Cedur op. 3 W wersji na fortepian z wielonczelą I ten polonez poprzedzony jest Introdukcją Będziemy już niebawem słuchać tej kompozycji. Oczywiście nie pomieścimy dzisiaj tych wszystkich utworów w jednej audycji, zatem obok poloneza usłyszymy jeszcze trio fortepianowe i Gronduo. A wykonawcami tych dzieł będą znakomici polscy muzycy, skrzypek Bartłomiej Nizioł, lista Jan Kalinowski oraz grający na oryginalnym Playelu z 1845 roku Marek Szlezer. Nagranie powstało 1 lutego 2010 roku we Francji w Etobon, jak łatwo się domyślić, w roku 200 urodzin Chopina, we współpracy z Biblioteką Polską w Paryżu i Towarzystwem Historyczno-Literackim. Reżyserką nagrania była Małgorzata Polańska, a to znak, że płytę wydał Dux. Od razu dodam, że instrument Plejel to własność Towarzystwa, na instrument mieści się w paryskim salonie Chopin i jemu współcześni. Zatem dziś Polonez, Trio i Grand Duo. Oba pierwsze utwory powstały w podzięce Chopena za cudowną gościnę w Antoninie, w istniejącym do dziś Pałacyku Myśliwskim, letniej rezydencji Radziwiłów, A przyjmujący 19-letniego Chopina, książę Antoni był świetnie grającym wielonczeistą, choć amatorem, a jego młodsza córka, Wanda, była początkującą pianistką, której Chopin udzielał tam wtedy kilku lekcji. Polonez jest niezwykle żywą, popularną kompozycją, a melodia miała odzwierciedlać radosny nastrój panujący w Pałacyku w Antoninie. Zaraz jej posłuchamy, natomiast przypomnę, że Polonez poprzedza liryczny i dość zamyślony wstęp, introdukcja, a wykonawcami tego właśnie utworu, opusu trzeciego Fryderyka Chopina są Jan Kalinowski grający najwielonczeli i pianista Marek Schleser, czyli Krakau Duo, zespół działający od 2003 roku. przejrzyście, błyskotliwie zagrali nam introdukcję i poloneza C-dur opust trzecie Fryderyka Chopina, Jan Kalinowski na Biorączeli i Marek Szlezer na oryginalnym Plejelu z 1845 roku. Słuchają Państwo programu pierwszego polskiego radia niedzielnego koncertu szopanowskiego. Przed nami druga przygotowana na dziś kompozycja Fryderyka Franciszka Trio Gemolopus 8. Trio fortepianowe na skrzypce, wiolonczele i fortepian. Do wymienionych panów dołączy teraz nasz znakomity skrzypek współzwycięzca jednego z konkursów imienia Henryka Bieniowskiego w Poznaniu, Bartłomiej Nizioł. To druga z ofiarowanych księciu Antoniemu Radziwiłowi kompozycji Chopena, które powstały w czasach, kiedy 18-19-letni Chopin podróżował. Komponowanie tria Chopin rozpoczął latem 1828 roku w Sannikach, ale wykonanie odbyło się dopiero dwa lata później, 22 sierpnia 1830 roku. Chopin grał wtedy ze skrzypkiem bielawskim i z listą niejakim Kaczyńskim. A wśród słuchaczy znaleźli się profesorowie Chopina Pierwszy, Wojciech Żywny oraz Józef Elsner którzy doradzili Chopanowi pewne zmiany, których autor dokonał i tę ostateczną wersję Tria wydano w 1833 roku w Lipsku, Londynie i w Paryżu, już podczas pobytu Chopina we Francji Utwór czteroczęściowy z Allegrem Sonatowym, częścią drugą jest Kerco, trzecią Adagio, a czwartą finał w formie ronda, z wiodącą partią fortepianu, co usłyszymy. Ciekawostka, finał taneczny, ludowy, tak jak finały obu koncertów Chopina. Tu oczywiście w rytmie Krakowiaka, jak w koncercie Emol. Przypominam, trio Gmol op. 8 Chopina grają Bartłomiej Nizioł, Jan Kalinowski i Marek Szlezar. To było trio fortepianowe GMol, op. 8 Fryderyka Chopina. Grali w nagraniu z 1 lutego 2010 roku. Nagranie powstało w Etobon we Francji. Jan Kalinowski na violonczeli. Na skrzypcach grał Bartłomiej Nizioł, a na fortepianie Marek Szlezer. Na zakończenie posłuchajmy niezwykłego, koncertującego duetu na tematy z opery Robert Diabeł Giacomo Mayerbera. To utwór z 1833 roku. Partii Chopin pisał wraz z Augustem Franchomem, przyjacielem, ale zarazem wybitnym wirtuozem tego instrumentu. Zresztą Chopin rozpoczął pracę nad dziełem podczas wakacji spędzanych u Franchoma w Tour we Francji. A utwór zadedykował Adeli Forrest, krewnej Franchoma, a swojej uczennicy. Jest to rodzaj wariacji na tematy bardzo popularnej wtedy w Paryżu opery Robert Diabeł Meyerbera, z której melodiami mierzyli się wtedy i inni wielcy kompozytorzy. Na wielączeli gra Jan Kalinowski, a na fortepianie Plejela z 1845 roku Marek Szlezer. A ja wraz z Michałem Czajkowskim serdecznie zapraszam Państwa do wysłuchania przyszłotygodniowej specjalnej audycji z racji świąt wielkanocnych. Do usłyszenia. Одного разлах. Jedynka. Polskie Radio. Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja. Cztery pory roku.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 Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia. Reklama.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 Reklama. Polskie Radio. Jedynka. Radio kierowców. Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga Ekspresowa S5, odcinek węzeł Żmigród, węzeł Krościna. W pobliżu miejscowości Morzęcino na 123 km zapaliło się auto osobowe. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowana została jezdnia w kierunku Wrocławia. Od węzła Żmigród wytyczono objazd. Wciąż są problemy na autostradzie 18 na odcinku węzeł Iłowa, węzeł Lubieszów w pobliżu Nowoszowa. Na 45 kilometrze, gdzie dachowało auto osobowe jezdnia, jedna osoba została ranna, a droga została zablokowana. Wprowadzono objazd, węzeł Luboszów, żagań, węzeł i łowa. I nasza drogowa mapa pogody. W nocy zachmurzenie duże, miejscami większe przyjaśnienia, a w centrum i na zachodzie kraju również przejściowe rozpogodzenia. Na południowym wschodzie oraz na krańcach północno-zachodnich spadnie deszcz. Lokalnie w rejonach podgórskich, Karpat również deszcz ze śniegiem, a w Tatrach i Bieszczadach śnieg. Miejscami w Karpatach spadnie około 10 mm. W tatrach i Beskidach przyrost pokrywy śnieżnej o kolejne 5-10 cm. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od minus 2 do plus 2.